Ewangelia Jana, rozdział siódmy. A potem chodził Jezus po Galilei, bo się nie chciał bawić w ziemi judzkiej, przeto, że Żydowie szukali, aby go zabili. A było blisko święto żydowskie Kuczek. Wtedy rzekli do Niego bracia Jego, odejdź stąd, a idź do judzkiej ziemi, żeby uczniowie Twoi widzieli sprawy Twoje, które czynisz, Albowiem żaden nic w skrytości nie czyni, to chce być widziany, przetoż Ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu, Bo i bracia Jego nie wierzyli weń. I rzekł im Jezus, Czas mój jeszcze nie przyszedł, Ale czas Wasz zawsze jest pogotowiu. Nie może Was świat nienawidzić, ale mnie nienawidzi, Bo ja świadczę o nim, i sprawy jego złe są. Idźcież wy na to święto, ja ci jeszcze nie pójdę na to święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. A to im powiedziawszy został w Galilei. A gdy poszli bracia jego, tedy i on szedł na święto niejawnie, ale jakoby potajemnie. A Żydowie szukali go w święto i mówili, Gdzież on jest? I było o nim wielkie szemranie między ludem, bo jedni mówili, że jest dobry, a drudzy mówili, nie, ale zwodzi lud. Wszakże o nim żaden jawnie nie mówił dla bojaźni żydowskiej. A gdy już było w pół święta, wstąpił Jezus do kościoła i uczył. I dziwowali się Żydowie mówiąc, Jakoż ten umie pismo, gdyż się nie uczył? Odpowiedział im Jezus i rzekł, Nauka moja nie jest ci moja, ale tego, który mnie posłał. Jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać, jeśli ta nauka jest z Boga, czyli ja sam od siebie mówię. Kto z samego siebie mówi, chwały własnej szuka. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy, a nie masz w nim niesprawiedliwości. I zali wam Mojżesz nie dał zakonu, a żaden z was nie przestrzega zakonu. przedże szukacie, abyście Mię zabili? Odpowiedział lud i rzekł, Diabelstwo masz, któż cię szuka zabić? Odpowiedział Jezus i rzekł im, Jedynym uczynek uczynił, a wszyscy się temu dziwujecie. Wszak Mojżesz wydał wam obrzeskę, nie iżby była z Mojżesza, ale z ojców, a w sabat obrzezujecie człowieka. Ponieważ człowiek przyjmuje obrzeskę w sabat, aby nie był zgwałcony zakon mojżeszowy, przecież się na mnie gniewacie, żem całego człowieka uzdrowił sabat? Nie sądźcie według widzenia, ale sprawiedliwy sąd sądźcie. Mówili tedy niektórzy z Jeruzalemczyków: Izali to nie jest ten, którego szukają zabić? A oto jawnie mówi, a nic mu nie mówią. Izali prawdziwie poznali książęta, iż ten jest prawdziwie Chrystus? Ale o tym wiemy skąd jest, ale gdy Chrystus przyjdzie. Nikt nie będzie wiedział, skąd by był. Wołał tedy Jezus w kościele, ucząc, a mówiąc: I mnie znacie i skądem jest, wiecie, a nie przyszedłem sam od siebie, ale jest prawdziwy, który mię posłał, którego wy nie znacie. Lecz go ja znam, bom od niego jest, a on mię posłał. I szukali, jakoby go pojmać, ale żaden nie ściągnął na nie ręki, bo jeszcze nie przyszła była godzina jego. A wiele ich z ludu uwierzyli weń i mówili, Chrystus, gdy przyjdzie i zali więcej cudów uczyni nad te, które ten uczynił? A słyszeli faryzeuszowie, iż to lud o nim szemrał, i posłali faryzeuszowie i przedniejsi kapłani sługi, aby go pojmali. Rzekł im tedy Jezus, jeszcze na mały czas jestem z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać mię będziecie, ale nie znajdziecie. A gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Mówili tedy Żydowie między sobą, dokądże ten pójdzie, że my go nie znajdziemy czyli do rozproszonych poganów pójdzie i będzie uczył pogany? Cóż to za mowa, którą wyrzekł? Szukać mię będziecie, ale nie znajdziecie. I gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. A w on ostateczny dzień wielki święta, onego stanął Jezus i wołał mówiąc, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mię jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota Jego. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wierzący weń, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przez to, że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. Wiele ich tedy z onego ludu, słysząc te słowa, mówili Ten ci jest prawdziwie On prorok. A drudzy mówili, Ten jest Chrystus. Ale niektórzy mówili, zaż z Galilei przyjdzie Chrystus? zaż nie mówi pismo i z nasienia Dawidowego i z Betlejemu miasteczka, gdzie był Dawid przyjdzie Chrystus? A tak stało się rozerwanie dla niego między ludem. I chcieli go niektórzy z nich pojmać, ale żaden nie ściągnął na nie rąk swoich. Przyszli tedy słudzy do przedniejszych kapłanów i do faryzeuszów, którzy im rzekli, przedrzeście go nie przywiedli. Odpowiedzieli oni słudzy, nigdy tak nie mówił człowiek jako ten człowiek. I odpowiedzieli im faryzeuszowie, albościej wyzwiedzeni? I zali kto uwierzył weń z książąt albo z faryzeuszów? Tylko ten gmin, który nie zna zakonu, przeklęci są. I rzekł do nich Nikodem, który był przyszedł w nocy do niego, będąc jeden z nich. Izali, zakon nas sądzi człowieka, jeżeli pierwej by nie słyszał ode niego i nie poznałby, co czyni? A oni mu odpowiedzieli i rzekli. Izaliś i ty, Galilejczyk, badajże się, a obacz, żeś prorok z Galilei nie powstał. I poszedł każdy do domu swego.